Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której za chwilę nastąpi eksmisja polskich właścicieli z NART. To jest wieś w województwie warmińsko pomorskim